Rozdział 57. Helaman opisuje odzyskanie antiparach i poddanie się, a później obronę kumeni. Synowie Amonitów walczą dzielnie i jakkolwiek wszyscy odnoszą rany, żaden nie ginie. Gid opowiada o walce z jeńcami i ich ucieczce. I stało się, że otrzymałem list od króla Amorona, w którym powiedział, że jeśli oddam wziętych do niewoli jeńców wojennych, odda nam miasto antiparach. Ale odpisałem mu, że mamy dosyć żołnierzy, aby być pewni zdobycia miasta Antiparach i że postąpilibyśmy nierozsądnie, wymieniając jeńców za miasto, oddamy ich więc tylko w zamian za ich jeńców. I Amoron odrzucił moją prośbę, gdyż nie chciał wymienić jeńców. Zaczęliśmy więc przygotowywania do bitwy o miasto Antiparach. Gdy na wieść o tym Lamanici opuścili Antiparach i zbiegli do innych miast będących w posiadaniu Lamanitów, by je wzmocnić. I tak miasto Antiparach wpadło w nasze ręce. Na tym kończy się 28. rok panowania sędziów. A na początku 29. roku otrzymaliśmy dostawy żywności i sześć tysięcy żołnierzy z Arachemli i okolic. Oprócz 60 synów Amonitów, którzy przyszli przyłączyć się do swych braci, mojego dwutysięcznego oddziałku. I tak byliśmy silni i dobrze zaopatrzeni, mając dostarczoną nam żywność. I zamierzaliśmy wydać bitwę armii broniącej miasta Kumeni. Pokażę Ci, że w niedługim czasie osiągnęliśmy nasz zamiar. Oto nasza silna armia, a raczej jej część, otoczyła nocą miasto Kumeni na krótko przed przybyciem ich dostaw żywności i obozowaliśmy wokół miasta przez wiele nocy, ale spaliśmy na naszych mieczach, trzymając straż, aby Lamanici nie napadli na nas nocą i nie zabili nas, gdyż usiłowali uczynić to wiele razy, lecz za każdym razem przelewaliśmy ich krew. W końcu przybyły dostawy i Lamanici chcieli je nocą wprowadzić do miasta, ale my, będąc Nefitami, a nie Lamanitami, za których nas wzięli, zatrzymaliśmy ich i przyjęliśmy ich dostawy. Jakkolwiek Lamanici zostali w ten sposób pozbawieni swych dostaw, nadal byli zdecydowani utrzymać miasto, uznaliśmy więc za stosowne przesłanie tych dostaw do Judei, a naszych jeńców do Zarachemli. I nie upłynęło wiele dni, gdy Lamanici utracili wszelką nadzieję od sieczy, dlatego wydali nam miasto. I tak zdobyliśmy miasto Kumeni, jak zamierzaliśmy. I nasza armia była bardzo liczna, jednak mieliśmy tylu jeńców, że aby ich utrzymać, musieliśmy zatrudniać wszystkie nasze siły przy pilnowaniu ich, bo inaczej musielibyśmy ich zgładzić, albowiem wykradali się w dużych grupach i walczyli na kamienie, pałki i cokolwiek, co wpadło im w ręce, aż zabiliśmy ich ponad dwa tysiące, odkąd stali się jeńcami. I tak byliśmy zmuszeni albo zabić ich, albo pilnując ich z mieczem w ręku odstawić do Zarachemli. Co więcej, nasze zapasy z trudem starczały dla naszych własnych żołnierzy, jakkolwiek zabraliśmy Lamanitom dostawę żywności. W tej krytycznej sytuacji musieliśmy zadecydować o jeńcach i postanowiliśmy posłać ich do Zarachemli. Wybraliśmy więc grupę naszych żołnierzy i daliśmy im nadzór nad jeńcami, aby zabrali ich do Zarachemli. Ale następnego ranka powrócili i nie pytaliśmy ich o jeńców, gdyż Lamanici właśnie nas atakowali i nasi żołnierze powrócili w sam czas, by nam pomóc w obronie. Albowiem Amoron dosłał Lamanitom zapasy żywności, a także liczną armię żołnierzy. I żołnierze, których posłaliśmy z jeńcami, przybyli na czas, by ich powstrzymać, gdy Lamanici prawie nas pokonali. I mój oddział dwóch tysięcy i sześćdziesięciu walczył zaciekle. Twardo opierali się lamanitom, zadając śmierć tym, którzy z nimi walczyli. Podczas gdy reszta naszej armii bliska była ustąpienia lamanitom w walce, tych dwa tysiące i sześćdziesięciu żołnierzy pozostało nieugiętych i nieustraszonych. Byli posłuszni, wykonując ściśle każdy rozkaz. I stało im się według ich wiary, gdyż pamiętam, jak mi mówili, czego ich nauczały matki. Nasze wielkie zwycięstwo zawdzięczamy tym moim synom i żołnierzom wybranym do eskortowania jeńców, gdyż to oni pobili Lamanitów i wyparli z powrotem do miasta Manti. I utrzymaliśmy miasto Kumeni i nie zostaliśmy wycięci w pień, jednakże ponieśliśmy wielkie straty. Gdy Lamanici uciekli, natychmiast wydałem rozkazy, aby pośród poległych szukano moich rannych i aby opatrzono im rany i dwustu spośród mych dwóch tysięcy i sześćdziesięciu omdlało wskutek utraty krwi. Jednak dzięki dobroci Boga, a ku wielkiemu zdumieniu i radości całej naszej armii, żaden z nich nie poległ, jakkolwiek nie było pośród nich jednego, który by nie odniósł wielu ran. I takie zachowanie ich przy życiu zadziwiło całą armię, albowiem zostali oszczędzeni, gdy tysiąc naszych braci poległo. I słusznie przypisujemy to cudownej mocy Bożej, gdyż wierzyli oni niezłomnie w to, czego ich uczono, że istnieje sprawiedliwy Bóg i że ten, kto ufa, zostanie zachowany jego cudowną mocą. Taka jest ich wiara. Są młodzi, ale zrównoważeni i wytrwale pokładają ufność w Bogu. I stało się, że gdy zajęliśmy się naszymi rannymi i pochowaliśmy naszych poległych, jak też poległych lamanitów, a było ich wielu, zapytaliśmy Gida o jeńców, z którymi wyruszyli do Zarachemli. A Gid był kapitanem oddziału wyznaczonego do pilnowania jeńców w drodze do Zarachemli. I Gid tak mi powiedział. Oto wyruszyliśmy do Zarachemli z jeńcami i po drodze napotkaliśmy wywiadowców naszej armii, których wysłano, aby obserwowali obozowisko lamanitów. I zawołali do nas Armie Lamanitów maszerują w kierunku miasta Kumeni Aby napaść na naszych i zgładzić ich I stało się, że gdy jeńcy usłyszeli te krzyki Nabrali odwagi i powstali przeciwko nam I z powodu ich buntu rozkazaliśmy, aby z nimi walczono I całą grupą naparli na nasze miecze Przez co większość z nich zginęła Jednak reszta przedarła się i uciekła Gdy uciekli nie mogliśmy ich dogonić, szybko więc podjęliśmy marsz do miasta Kumeni i przybyliśmy w porę, aby pomóc naszym braciom w obronie miasta. Tak więc jeszcze raz zostaliśmy ocaleni od naszych wrogów. Błogosławione niech będzie imię naszego Boga, gdyż to On nas ocalił. On uczynił nam ten wielki cud. I stało się, że gdy ja, Helaman, usłyszałem te słowa Gida, Niezmierna radość przepełniła mi serce z powodu dobroci Boga w zachowaniu nas przy życiu, że nie wszyscy wyginęliśmy. I ufam, że dusze tych, którzy zginęli, weszły do odpoczynku swego Boga.